Witamy wszystkich bardzo serdecznie, minęła godzina 11 Adam Berdzik, Mimo Szymczak i mówimy dzisiaj o wyjątkowej e, też imprezie e, tegorocznej, bo to była pierwsza taka duża konferencja, która dotyczyła w pewnym sensie elektroniki, e, chodzi o CES. Tak jest, czyli Consumer Electronics Show, jeden z najważniejszych światowych targów, jeśli chodzi o gadżety, jeśli chodzi o sprzęty elektroniczne, pokazywane są tam naprawdę czasami do, dosyć szalone wynalazki, powiemy między innymi o specjalnym urządzeniu do przyłączania do pieluszek, powiemy o specjalnych urządzeniach pod konsolę, powiemy o zwijanych w telewizorach naprawdę sporo na tegorocznym CES Las Vegas powiedziano także zostańcie z nami gramy do 12:00 w dzisiejszej audycji masz 3 Życia rozmawiamy o CES 2019, czyli Consumer Electronics Show, która odbyło się między 8 a 11 stycznia w Las Vegas. I mimo, że będziemy mówić przede wszystkim o urządzeniach elektronicznych, to zaczniemy od tych, które są związane oczywiście jak najbardziej z tematem naszej audycji, czyli o tych urządzeniach, które są związane w jakiś sposób z grami. I zaczniemy może od takiego świętokradztwa strasznego, jakie popełnił Razer, ale oczywiście z błogosławieństwem Microsoftu. No bo co wydał Razer, co pokazał w końcu na tych targach, co zapowiadał od dłuższego czasu już? Wydaje mi się, że to jest to, o czym mówisz, to od dłuższego czasu budzi wśród graczy spore kontrowersje, bo mówimy o oficjalnym wsparciu dla myszki i klawiatury dla Xboxa, czy w ogóle dla console. Razer tutaj chwali się tego typu sprzętem. Jestem pewien, że bardzo wielu graczy będzie chciało z tego skorzystać, ale jednocześnie niektórzy patrzą na podłączanie myszki i klawiatury pod Xboxa na troszkę oszukiwanie, przy, przy, przynajmniej jeśli chodzi o gry online, no bo wiemy oczywiście, że dzięki myszce i klawiaturze w przypadku chociażby jakichś shooterów mamy dużo większą kontrolę nad tym, gdzie strzelamy, jak strzelamy na precyzję celowania i tak i tak dalej. Oczywiście znajdą się ludzie, którzy powiedzą nie, nie, nie, że pady są równie dobre. Oczywiście na padach też możemy spotkać naprawdę niezłych wymiataczy, ale no nie ma się co oszukiwać. Najlepszy gracz na padzie kontra najlepszy gracz na myszce i klawiaturze. Zawsze ten, ten gracz klawiaturowy i myszkowy będzie miał lekką przewagę. Tak, coraz bliżej jest do takich czasów, kiedy crossplay będzie na porządku dziennym. Mówię tutaj o możliwości grania użytkowników różnych platform, różnych konsol czy też pc PC-ów, jednocześnie w jeden tytuł na jednym serwerze. O ile powiedzmy w takim Minecraftzie taki crossplay w ogóle nie budzi żadnych kontrowersji, o tyle jakieś strzelanki, jakieś gry, gdzie się e, mierzą przeciwko sobie dwie drużyny, mogą już takie kontrowersje budzić. Ostatnio nawet, e, bo już wcześniej można było podłączyć myszkę do Xboxa i niektórzy to zauważali chyba nie wiem czy w Overwatchu, chyba tam była taka afera i w końcu był oficjalny komunikat od Blizzard żeby nie używać tych myszek i klawiatur. E, wiem, że później chyba były by pomysły, żeby serwery rozdzielać na, na tych graczy, którzy korzystają z jednych i z drugich, no bo faktycznie myszka i klawiatura na takiej konsoli może dawać przewagę. też zależy od gry, bo na konsoli troszkę te gry są inaczej projektowane. Tam e, często jest ten system autocelowania, troszkę inaczej się e, jednak z inną prędkością e, obracamy i tak dalej, więc e, to też sprawia, że niekoniecznie tak samo fajnie się musi grać klawiaturą i myszką na konsoli jak na fececie. No niemniej jednak będzie można sobie zobaczyć jak to działa, bo Razer że właśnie zaprezentował podczas CES oficjalne, oficjalne swoje produkty dla konsoli Microsoftu, także jeśli dla Was nie jest to świętokradstwo, a konsole używacie nie tylko i wyłącznie do grania, to może to być bardzo ciekawy gadżet, podobnie jak nowa generacja, chociaż może nowa generacja to za źle ale nowy wynalazek ze stajni HTC, które zaprezentowało Nowe gogle właściwie, czy właściwie trochę ulepszone gogle wirtualnej rzeczywistości wykorzystujące technologię śledzenia wzroku. I dlaczego to jest ważne? No, ważne przede wszystkim dlatego, że zależy nam na wydajności takich gogli VR, a ta wydajność zawsze jest w pewien sposób ograniczona, dlatego musimy gdzieś ucinać. Tutaj twórcy wpadli na prosty pomysł, żeby sprawiać, zrobić coś takiego, że tam, gdzie mamy wzrok skupiony, obraz jest świetny, bardzo wysokiej rozdzielczości, a tam, gdzie jednak wzrok nie sięga, to ten obraz jest troszkę bardziej niewyraźny, troszkę bardziej zamazany, troszkę mniejsza rozdzielczość i troszkę taka jest też w rzeczywistości, gdybyśmy tak się stanowili, co widzimy po boku naszego punktu skupienia, to faktycznie ten obraz jest mniej wyraźny, mniej szczegółów na nim dostrzegamy i to sprawia, że możemy oszczędzić trochę tej mocy obliczeniowej na, na to, co, na, co jest dla nas w tej chwili w danej sekundzie w grze najważniejsze. Może też dzięki temu wynalazkowi nieco naturalniej będzie się w tych oglach VR siedziało, tak? bo teraz jesteśmy bombardowani naprawdę sporą ilością światła. No, dłuższa zabawa niż dwie godziny jest naprawdę wymagająca i dla błędnika, prawda, i dla, dla naszych oczu, które no, dostają potężne światło z bardzo Bliskiej odległości, prawda? No i głowy to mamy słuchawki na uszach i gogle na oczach. Ale i... nie są takie lekkie, jakby już. No, oczywiście pierwsze 10 minut zabawy jest oszałamiające, ale potem faktycznie możemy odczuwać lekki dyskomfort tutaj. HTC chyba też przy, przy okazji chce oszczędzić trochę mocy, tak jak wspomniałeś, dzięki właśnie tej technologii też chcę poprawić komfort użytkowania, żeby faktycznie to nasze oko aż tak bardzo się nie męczyło i żeby w tych Goglach można by było wytrzymać nieco dłużej. No tak, HTC przoduje myślę, że obecnie w tej technologii VR-owej. W wcześniej yy, trzeba było mieć rozstawione te radary po pokoju, trzeba było mieć kable wiszące albo komputer na plecach zawieszony. Jest coraz lepiej weszło HTC zamiast HTC Vive, mamy HTC Vive Pro, które już ułatwia nam całą sprawę. No i tutaj na targach pokazali nam egzemplarz, który do HTC Vive Pro dopisał jeszcze i, który oznacza właśnie to śledzenie wzroku, które nie było nowinką, bo widziałem takie systemy już dla tak, komputerów. Nawet gry były wykorzystujące te technologie. Można było się gdzieś tam z zawinkla też gdzieś tam rozglądać. Ale w przypadku wirtualnej rzeczywistości jest to jednak nowość Wydaje mi się, że naprawdę krok w dobrą stronę Jak najbardziej w dobrą stronę, tym bardziej, że przede wszystkim w tym wiarze naj, Największymi niedogodnościami są właśnie te trudności związane z błędnikiem, z, ze zmęczeniem I właśnie jakość, która wciąż jednak jest zbyt niska, żebyśmy byli w stanie uwierzyć w to, co widzimy na tych ekranikach przed naszymi oczami A my zaraz wracamy do was z inteligentnymi pieluchami, z mądrymi piekarnikami i różnymi innymi rzeczami, które podczas te zostały pokazane jeszcze o pieluchach, troszkę was przytrzymamy w napięciu, żeby nie było, że najciekawsze idzie na początek, teraz powiemy sobie o gadżetach zahaczających o sport ale nie tak w taki oczywisty sposób, jakby nam się wydawało, bo chociażby e, mamy do dyspozycji nowy, taki nowoczesny zegarek smartwatch właściwie, należy dzisiaj już byśmy powiedzieli który nie tylko czyta nasz puls, e, co jest właściwie, nie jest jakimś nie wiadomo jakim osiągnięciem w dzisiejszych czasach ale też przeprowadza nam EKG tak, firma Wittings, e, która wywiodła swoją markę od tego, że robiła produkty związane z zdrowiem, technologią poświęconą zdrowiu. Przez chwilę była wykupiona przez Nokia, nawet zdążyli zrebrandować swoje urządzenia nową marką, ale potem właściciel Withings były znowu, odkupił tę firmę i mają ją z powrotem w swoich rękach i pokazuje naprawdę du duże karty na targach CES, bo pokazał właśnie najnowszy model, właściwie dwa modele smartwatchy od Withings, ale jeden z nich ma wbudowaną funkcję EKG, która działa w ten sposób, że zegarek chwytamy palcami z dwóch stron i ten mierząc przepływ prądu elektrycznego z jednego na drugi, jest w stanie nam mniej więcej wskazać, to podobno już jest homologowane, to jest potwierdzone w laboratoriach w tej chwili, M może nam wskazać wyraźny wykres EKG, czyli rytmu serca, co myślę, że jeżeli ktoś chociaż się trochę w temat tym zainteresuje, jest w stanie dużo powiedzieć na temat swojego zdrowia i swojej wydolności fizycznej. Tak, także zapomnijcie o kolejkach do szpitali, o, zapomnijcie o nfz -cie. wystarczy dzisiaj, że kupicie sobie fantastyczny nowy zegarek i właściwie EKG robicie sobie w dowolnym miejscu, czy jesteście w parku, czy jesteście w domu, czy, czy gdziekolwiek indziej 3 sekundy i wszystko wiecie o tym jak wasze serducho działa na pewno fajna rzecz dla ludzi aktywnych, którzy dbają o swoje zdrowie lubią właśnie tego typu nowinki, wiedzieć jak cały ich organizm pracuje także super gadżet dla sportowców Teraz powiemy sobie o jeszcze jednym ciekawym gadżecie, ale czy on jest do końca dla sportowców, to ja nie jestem przekonany. W każdym razie o sport zahacza, bo powiemy sobie o specjalnej bieżni, czyli tak e, każdy wie, jak bieżnia wygląda, tylko, że ta bieżnia ma jeden taki e, wyjątkowy element, mianowicie biegając na niej generujecie przy okazji prąd. Tak, ta bieżnia, która w swojej nazwie gdzieś tam zawiera słówko verde, czyli zielony, e, być może się przyczynia do ochrony środowiska w ten sposób, że zamiast ciągnąć prąd z gniazdka, który mógł być produkowany przez jakąś sierdzącą elektrownię węglową, no to produkujemy prąd siłą własnych mięśni. Po prostu biegając z bieżnią, generator produkuje prąd. Producenci zapewniają, że przy takim naprawdę mocnym, intensywnym wysiłku jest w stanie wyciągnąć na bieżnia 200 watów, cokolwiek by to znaczyło. To jest może za mało, żeby jeszcze uruchomić tak, sobie komputer. Nie pogracie sobie niestety na tym, na tym urządzeniu. Nie, jak wam zabraknie prądu, no to niestety ta sama bieżnia w sobie wam całego prądu potrzebnego do grania, bo nie, nie mamy szans, żeby zasilić komputer, nie mamy szans, żeby zasilić telewizor jednocześnie, jednak to jest potrzebna większa mocno i 200 watów musicie znaleźć, nie wiem, siostrę, brata członka rodziny, który by przez tą godzinę ewentualnie skłonny był na tej bieżni jednak biegać, no chyba, że powiecie, że słuchajcie to jest wszystko dla waszego zdrowia sport to zdrowie, wy będziecie biegać, a mi na przykład naładujecie komórkę. No właśnie, po co mamy biegać na marne, marnować te swoje siły mięśni to, co zjedliśmy tego dnia, skoro że możemy to przekuć na energię inną, a przy okazji właśnie jeszcze poćwiczyć. E, tutaj jest jedna konsola, która faktycznie mogłaby być zasilana prądem. Mówisz o Switchu? Oczywiście. Switch jest taką konsolą, która spokojnie by e, w trybie przenośnym mogła się z tego, z tej, tej bieżni ładować, ale każdy dowolny telefon, e, 200 W to powiedzmy, że jak ktoś biega troszkę wolniej to 100 W. To jest e, dla smartfona jak najbardziej fa fajna, fa fajny prąd tylko faktycznie przez ten czas ładowania trzeba cały czas biegać. No to dokładnie, o ile Switch jest przenośny i możemy go zabrać w podróż, to już myślę, że z taką bieżnią to byśmy wyglądali dziwnie, gdybyśmy zabierali naszą bieżnię generującą prąd w podróż. Niemniej jednak kolejny ciekawy gadżet, może faktycznie, tak jak mówimy, domu czy sprzętu do grania sobie nie zasilicie, ale jeśli i tak macie biegać, i tak macie biegać, to czemu by nie? Jeśli macie już troszkę więcej lat, na przykład, jak się domyślam, jesteście studentami, albo jesteście troszkę starsi, to pewnie pamiętacie taką zabawkę bardzo swego czasu e, popularną e, o takich, e, takich stworkach, To się nazywało Ferbi? Ferbi i wyglądało dla mnie trochę jak Sowa, nie wiem, dla, no, dla mnie jak Grebin trochę, szczerze mówiąc. Z tego filmu to wyglądało jak jakiś elf, jakiś, jakiś krzat, no nie wiem, jakiś stworek w każdym razie, który e, wtedy nam mówiono, że tak, że on reaguje na naszą obecność. Tak, miał kamerkę, taką chyba w podczerwieni, czy jakąś. Maczole, tak. Na czole dokładnie, że on mógł się z nami przywitać Ale on się uczył słów nawet podobno ja nie wiem co to była technologia w latach 90. ale W ogóle to było dla mnie nieosiągalne, ten zwierzak był mega drogi chyba Tak, tych tych mój czasach. znajomy miał takiego zwierzaka Ja pamiętam zawsze próbowałem z nim Wchodzić w różne interakcje Średnio mi się to udawało, ale i tak byłem Zachwycony, no bo, no bo jakaś reakcja Na moje, na moje działania była Tymczasem właściwie możemy powiedzieć, że teraz e, oferowane jest nam e, takie Ferbi 2.0, czy już możemy nawet może 3.0, mówię oczywiście o najnowszym wynalazku Japończyków, no bo jak żeby inaczej, o produkcie Lowot, czyli połączenie słowa love odkochać i robot, robota tłumaczyć nie muszę. W tak, Japonii to jest o tyle myślę, że popularne, ponieważ tam ludzie, jest największy chyba odsetek singli w wieku około 30 lat, o ile pamiętam te wykresy, więc tam naprawdę ludzie są teraz bardziej samotni, a taki robot myślę, że jest pewnie jakimś tam substytutem. substytutem no może nie drugiego człowieka, ale chociażby zwierzątka Bo właściwie Najważniejsze co ten robot robi to to, że Nam chyba towarzyszy On chce, on szuka o naszej uwagi Jeżeli ma ochotę się do nas przytulić To nas goni i on faktycznie został Do przytulania stworzony, bo na przykład ma Bardzo miękkie futerko, prawie jak maskotka Mimo, że jest robotem, który się porusza na takim jakby kółku Tak jest, czyli właściwie jeśli Na przykład kochacie zwierzęta, ale nie możecie sobie Pozwolić ze względu na obowiązki także często wychodzicie z domu i mi, Albo wyjeżdżacie i zwierzę takie prawdziwe zwierzę nie jest do końca dobrym pomysłem ze względu na, na to, co robicie, to jeśli szukacie alternatywy, to lowod wydaje się być ciekawą, faktycznie szuka atencji naszej, szuka zainteresowania człowieka. Tutaj czytamy opisy, że na przykład kiedy pragnie być przytulany, to zaczyna podnosić ręce, jak trochę jak małe dziecko, które też po prostu poszukuje atencji. On generuje ciepło, specjalnie generuje ciepło, kiedy położymy go na przykład oglądając telewizji na klatce piersiowej czy na, na brzuchu, tak jak, jakbyśmy mieli prawdziwego zwierzaka kota no, na przykład, no właśnie, jakbyśmy trzymali e, trzymali kota i jak najbardziej możemy e, z nim wchodzić w różnego rodzaju e, interakcje ale jest głupsz od bo na przykład nie mówi, no ale coś za coś, myślę, że te, ta moc przytulania to jest, e, znaczący jego, jest znacząca jego zaleta, a teraz jeszcze jedna rzecz a ja przepraszam, że ci wejdę, ja tylko chciałem powiedzieć o cenie, bo wiemy ile taka zabaweczka będzie kosztowała i to są naprawdę niemałe pieniądze bo musimy się przygotować na wydatek około 5,5 dolarów co? Czyli mówimy o ponad 15 tysiącach złotych, grubo ponad 15 tysiącach. Prawie 20 000. E, Właśnie, prawie 20 tysiącach złotych e, no za zabawkę, powiedzmy, sięgającą nam do kolana, może nawet nie. Także e, na pewno interesujący wybór, ale dla kogoś z bardzo, bardzo samotnego i z bardzo grubym portfelem. To być może się łączy, ale nie, chyba właściwie w drugą stronę. Pieniądze przyciągają ludzi. E, w każdym razie przyciągają nas też podróże, bo e, podróże to jest coś, co prawie każdy Chyba lubi uprawiać yy, rzadziej lub częściej. Yy, a jednym ze sposobów podróżowania jest jazda samochodem. I ja akurat jestem, należy do tych osób, które bardzo lubię jeździć samochodem. Czy Ale jako, jako kierowca, czy jako pasażer? Czy to jako kierowca, czy to jako pasażer, czy samochodem, czy pociągiem, czy autobusem. Bardzo lubię, mi to sprawia przyjemność, że mogę siedzieć przy oknie, patrzeć na widoki, gdzieś tam przy okazji czytać książkę, jeżeli jestem pasażerem. Yy, I mnie to specjalnie nie męczy, chociaż zdarza mi się zasnąć po trakcie jazdy, to, to myślę, że jako pasażer, rzeczywiście. To myślę, że to jest jednak fajny sposób podróżowania. Czyli nie będziesz, nie jesteś pod. Potencjalnym klientem dla produktu o nazwie Holoride, czyli gogli wirtualnej rzeczywistości, przeznaczonych do używania głównie w samochodzie, czy właściwie przede wszystkim w samochodzie. Tak, bo te gogle mają nam służyć uprzejmieniu właśnie podróży, która z założenia podróż samochodem ma być w jakiś sposób nieprzyjemna Ludna. Tak, to są gogle, które się wręcza pasażerom, którzy często też się wspomina o tym, że to mogą być pasażerowie, którzy cierpią na chorobę lokomocyjną, bo te gogle mimo, że zazwyczaj gogle VR są kojarzone z czymś, co też nam Wywołuje dokładnie wywołuje różne coś, nie... problemy żołądkowe Tak, to tutaj podobno ma być w zupełnie drugą stronę Te gogle mają nam zapewniać fajną rozrywkę podczas jazdy, ale tylko inteligentną i związaną z tą jazdą bo te gogle mają znać, mamy chyba im przekazać swoją trasę podróży i one, znając to, dokąd jedziemy i co się dzieje wokół nas, mają też przecież akceler akcelerometr, są nam w stanie wygenerować wirtualną rozrywkę w takim wirtualnym parku rozrywki, taką przejażdżkę, więc jeżeli samochód jest gdzieś skręcony na zakręcie, to tam też się wychylamy na wagonikiem, skręcamy na przykład w lewo. Tak sobie wyobrażam, bo nie widziałem dokładnie wizualizacji, ale w ten sposób mamy zupełnie coś innego pokazane, ale czujemy to, praktycznie to samo. Tak jest, czyli na przykład możemy naszemu dziecku czy naszemu znajomemu założyć takie gogle i na przykład wysłać go do świata fantasy na wielką przygodę w stylu Władcy Pierścieni, gdzie musimy przebyć ogromne odległości, prawda, i te Google e, wygenerują jakby całą przygodę powiedzmy e, przed naszymi oczami i faktycznie będziemy mogli poczuć się no jakbyśmy rzeczywiście, powiedzmy, dajmy na to w tym konkretnym przypadku w świecie władcy pierścieni e, się przemieszczali, chociaż właściwie e, nie jest napisane, czy mamy jakieś ograniczenia, czy, czy Google mogą korzystać z, z różnego rodzaju światów, czy możemy też na przykład wygenerować świat jakiś science fiction, czy tu jest mowa tylko o parku rozrywki. No jeżeli tu się włącza, bo w ten projekt się włącza Audi i Disney, to myślę, że może być rozrywki. Także na pewno ciekawa rzecz że dla kogoś, kto e, ma bardzo ciekawe... E, ma, ma na przykład dzieci, dużo podróżuje e, ciągle na tej samej trasie albo bardzo dużo e, robi kilometrów e, z pasażerami to można im właśnie w ten e, sposób e, spróbować omylić czas o ile oczywiście nie, bawi, nie, nie obawiacie się że, że potem ewentualnie samochód trzeba sprzątać e, na przykład ze śniadania zjedzonego e, przez takiego naszego podopiecznego Adam to zapowiadał jako taki gwuźdź programu, to jest bardziej myślę, że taki trochę kiblowy humor, to co tutaj powiem, no, ale to są prawdziwe technologie i myślę, że też mają prawdziwe zastosowanie. Więc Nie, ja jestem pewien, że jako potencjalny rodzic to ma sens takie wprowadzenie takiego urządzenia, bo mówi rzeczywiście o inteligentnej pieluszce. Pieluszce, tak. No bo dzisiaj mamy już takie urządzenia typu, że jak zmywarka kończy zmywać, to dostajemy notyfikację na telefon. Jak się kończy pranie, to też mamy informację o tym na telefonie, że już się pranie skończyło, można wyciągnąć e, czy tam może nawet nie suszyć, bo to z szarką pralka dzisiaj. E, mamy informację o tym, że się mikrofala w mikrofali też podżała, bo że coś się upiekło e, w piekarniku. To dlaczego nie mielibyśmy dostawać takiego powiadomienia, jeżeli nasze dziecko e, no wymaga zmiany pieluszki? Tak jest. Czasami e, kto ma dzieci, e, to na pewno z taką sytuacją mnie raz się spotkał, że trzeba było bo empirycznie, e, no do e, tego potencjalnego, powiedzmy, granatu e, przyłożyć, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście e, wymaga już, e, czy pielucha wymiany, wymaga wymiany. Tymczasem Monit, bo o tym, e, tak się nazywa produkt, o którym mówimy, to jest taka specjalna e, przywieszka czy doczepka e, do pieluchy. E, przyczepiamy ją właśnie e, do pieluchy i w tym momencie tylko czekamy, tak jak wspomniałeś, no, powiadomienie SMS-em, czy powiadomienie aplikacji, e, gdy, bo to już nie potrafi stwierdzić, czy mamy do czynienia z jedynką, czy mamy do czynienia z dwójką, czy może trzeba na przykład, e, czy to dziecko ma wysypkę jakąś związaną z noszeniem tej pieluszki, prawda? E, czy jest świeża i tak dalej, i tak dalej. Także nowoczesny gadżet dla bardzo nowoczesnego rodzica, e, moim zdaniem, który właśnie woli e, sprawdzać to elektronicznie niż bezpośrednim bezpośrednim kontakcie. Tak, ale myślę, że czasami się można zagapić i faktycznie e, nie wszystkie dzieci muszą od razu płakać, więc zawsze warto wiedzieć e, o takich rzeczach wcześniej, jako rodzic wcześniej już na przykład będą na mieście szukać miejsca, gdzie taki przywilej byłby na przykład dostępny, bo też dzisiaj, nie, nie wszędzie, nie zawsze mamy takie coś pod ręką a w każdym razie. Też wyobraź z... sobie, że jesteś na spotkaniu biznesowym, twoje dziecko jest w domu, opiekuje się nim drugi rodzic i dostajesz takie głośne powiadomienie nagle, że tydym, tydym, potrzebujesz zmiany pieluchy. <głosy> tak na głos, no dlatego się wyciszę telefonem na takich <głosy> spotkaniach, bo, bo nie ma się specjalnie czym chwalić. Czym chwalić, bo e, dziecko to jednak jest... E, w każdym razie może być trochę niezręcznie. Może być niezręcznie. Ja się zastanawiam, bo nie doczytałem tutaj jaka technologia w tym tkwi, że takie rzeczy potrafi nam powiedzieć takie mądre. Natomiast e, wiemy na pewno jaka technologia tkwi w innym urządzeniu, bo jest e, też za, na CES zostało zaprezentowane urządzenie o nazwie d free cokolwiek to D oznacza i jest to taki jakby skaner USG, który się przykleja na, na podwrzusze. Podbrzu, i też nam w stanie jest wysyłać różne ciekawe informacje na telefon. Znaczy to jest na pewno bardzo ciekawy gadżet, jeśli chodzi o współczesną medycynę, czy znaczy seniorów, ludzi starszych, e, którzy na przykład mają e, problemy z trzymaniem moczu albo jakieś różnego rodzaju infekcje e, dróg moczowych. W każdym razie tak, e, tak jak wspomniałeś, przyczepiamy to sobie e, w okolicy naszego e, pęcherza i dostajemy powiadomienie na urządzenie, ale też możemy na telefon dostać urządzenie, że faktycznie e, nasz czas... E, żeby pójść do toalety, jeśli się zbliża. żeśmy się trochę śmiali z tego, że no co, człowiek nie wie, że musi iść do toalety. No, no sami są takie przypadki medyczne, że faktycznie e, może dużo kłopotu, dużo wstydu też oszczędzić e, tego typu urządzenie. No tak, ale mnie ciekawi też technologia, bo też jednak e, ultrasonograf, e, czyli falami dźwiękowymi jest w stanie nam e, dokładnie zbadać e, pojemność. pojemność tego pęcherza. To jest zabawne, bo tej aplikacji, która jest na renderach pokazana, to jest wręcz e, taki procentowy wskaźnik, zapełnienia tego pęcherza, jak w jakiejś grze komputerowej i się starałem, że to można, nie nasza, przyczepić gdzieś na górze naszego telefonu w pasku obok baterii, nasz pęcherz umieścić. Ja I... Wyobraź sobie, że jakiś achievement, że o, zrobiłeś 100% na przykład, że no udało i to ci jest się to takich rzeczy nie robimy, to jest absolutnie niezdrowe i chyba nikt nie... Jestem i... pewien, że ludzie korzystający z tego urządzenia będą chcieli do setki dobić, bo to jest po prostu ludzka natura. Być może można jakieś wymyślić dziwne achievementy do tego i zgamifikować e, nasze potrzeby fizjologiczne, ale w tak głęboko bym chyba już szedł. w każdym razie technologia jak najbardziej zaawansowana, bo żeby aplikacja była w stanie z jakiegoś zwykłego ultrasonogramu powiedzieć nam ile mamy już zgromadzonej cieczy w pęcherzu, no to jest moim zdaniem majstersztyk a faktycznie też zapewne bardzo przydatny wynalazek w tej akurat dziedzinie medycyny i myślę, że tak można by robić po kolei z innymi już nasządami tak na bieżąco badać co tam się u nas na przykład w brzuszku dzieje albo jak tam nasza wątroba dzisiaj, albo, nie wiem, jak tam płuca po kolejnym papierosie, to wszystko yy, zmierza do tego, że faktycznie jesteśmy w stanie kontrolować nasze zdrowie prawie na bieżąco. Tak jest. Yy, właściwie może za 5-6 lat się obudzimy, że wizyty u lekarza to będą... Yy może nie tyle, co zbędne, ale dużo bardziej i bardziej sporadyczne, bo właściwie wszystkie mamy urządzenia, które potrafią mam i żeśmy wspomnieli o urządzeniu, które bada EKG. Mamy tutaj przy okazji urządzenie, które powie nam sporo o pęcherzu. Jestem pewien, że jest masa urządzeń, które mierzą ciśnienie krwi, prawda, poziom cukru itd., dalej. Także niedługo każdy, każdy fanatyk zdrowia będzie mógł się w takie urządzenia wyposażyć i właściwie być w 100% na bieżąco, jeśli chodzi o to, jakie Ciało się zachowuje. No czy... tak, ale lekarz tylko sobie otworzy aplikację rano, zobaczy, o ten pacjent dzisiaj wygląda na okaz zdrowia, no. ale ten tutaj trzeba wygrać. Wyobraź sobie na przykład, że chodzisz do jakiegoś dietetyka, czy coś takiego i on jest w stanie ci powiedzieć, czy ty go oszukiwałeś, czy nie, tak? Bo na przykład masz zalecenie lekarza, panie e, miłoszu, prosimy leżeć na przykład tylko w łóżku ze względu na pana e, stan zdrowia, ty mówisz, okej, okay, okej, okay, i tam idziesz grać piłkę nożną. I on cię od razu widzi w takim wypadku, o, pan miłosz, to chyba długo żyć nie chce. No tak, to wszystko też no trochę odnajemy swojego życia, bo to jednak kontrola w pewnym sensie istnieje, ale wszystko dla naszego zdrowia, więc akurat ta część technologii to jest jak najbardziej przez nas pożądana. Tak jest. My w takim wypadku będziemy się już żegnali. To wszystko, co żeśmy przygotowali dla Was z Consumer Electronics Show w Las Vegas. Dajcie nam znać oczywiście, jakie wy gadżety, żeście najciekawsze, zobaczyli na się, bo to jest naprawdę jedne, naj, największe właściwie targi takiej użytkowej elektroniki na świecie. Gadżetów pokazano mnóstwo. My nie mamy czasu, żeby o wszystkich powiedzieć. Także liczymy na to, że tutaj uaktywnicie się. My tymczasem będziemy się żegnali. Adam Berdzik, Miłosz Szymczak i jak zwykle słyszymy się ponownie już za tydzień w niedzielę o godzinie 11. Do usłyszenia! Cześć! Cześć.